No i dobrze, z Ale myśmy jakąś ciałem w ogóle, idziemy grać w bilarze, wiesz, Przynajmniej wszystko było zagrane odpowiednio, patrzcie, że tą schodzimy na dole, wiesz, stoły zanieszczane, na na nabijka ale to się gray, że nie było widać ja na przykład... prostu po małej nie nie było nie nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie było nie nie było nie było nie było nie nie prostu. nie nie nie nie nie i grali latami wtedy Piero dawaj To co opowiem, tutaj spotkasz na swoim podwórku. Pierwszych alfociarzy w sklepie na murku, kilka mundurków ciągle mają wąty, w centrum jest ich pełno. Omijają tylko ciemne kąty Na ulicach ludzi nie ma sporo Chyba, że coś zdarzy się, wiesz RMF, Disco Polo Wtedy wszyscy dupy ze swoich mieszkań biorą Oblegają pomnik albo jezioro Tylko dzieciaków jest mnogo Ci robią co mogą Biegają za piłką, postatkami stoją Z szalikami na meczach kibicują Z pałami na osiedlach wojują Malują, rymują i wirują Przesiadują w nocnych klubach Jeszcze inni biorą udział w tym czasie w rozrubach Raz jest ubaw, a raz nie ma to normalnie każdy żyje jak się da, nawet nielegalna I a, to na oddycha Słyska dla ciekawych, co na tym terenie słycha I Przesyłka dla ciekawych, co na tym terenie zycha. Po prostu kolejny dzień na południu Polski W mieście śląskim, słownikiem, MC nie wąski Panuje klimat sojski, rozchodzi się Otychy Miejscową będącą pod patronatem Marychy Ziele stoi pod trzy goście w rymowaniu biegli Płonące spod to koalicja trzech osiedli siebie, gdzie chłopaki mieszkają Gdzieś na Melinie lub ulicy się spotykają Gadają, nad ruchem się zastanawiają Kapuchę składają, po pojarę się udają Mają, bo się uśmiechają, wracają z woreczkiem Ej, dynia, gdzie idziemy? miasta, nawet Skręcamy w aleje, słońce grzeje, w cień siadamy THC w bibułę i się zwijamy Na pani się szwędamy i znajomych pozdrawiamy Radiowóz mijamy, policjantów wolewamy, Bo z tymi klientami nie trzymamy sztamy Natarki do barona, drogę się pokona Tam z stoiska muzyczne, tam taśmy przeglądamy Nowości wybieramy, co chcemy, kupujemy gradnie my, to nie nasza działka Strzałka w twoją stronę, jeśli robisz tak samo Wracam do tematu, ty są mieściną klawą Mam tu, właściwie, wszystko czego pragnę Wspólne przedsięwzięcie i kochającą panę Studiowo, 18 piętrowców Jasne, ale własne Jak w ogronie jasne, lubię i piję zawsze Botyskie ponad wszystkie, kolejny wieczór w tajpie. Znów się upijam, nawijam, nie zamykam się Imprez nie unikam, gdyż kocham je niezmiernie Jak moich ludzi i me miasto niepodzielnie Niepodzielnie Dolna wika, oddycha Przesyłka dla ciekawych, co na tym terenie no. złychać Mieszcina Dolna wika, oddycha Przesyłka dla ciekawych, co na tym terenie złychać Teraz zwróć uwagę na tego, Także z dla tej siebie potącego. To centrum własnego, zajebistego świata Ogień z lufą się splata Mowa jedność osiedlowa Szacunek dla brata, strata dla tych, którzy Nie czają bazy, nabierają do nas niesłusznej odrazy Słupiecie swoje klimaty, każdy ma na ciele skazy po ziemię Tety właśnie ściąga zasłonę Stworzone przez zajawkę naszą Fify się nie gaszą, losy ważą My tutaj balujemy, kto w porządku wiemy Z tymi browary pijemy, z koleżkami się snujemy Po całej okolicy Nikt tu nie jest gorszy, każdy się liczy Częsta wpadła do Marionu I art Artkaf. A po drodze zawsze 7 i 2G, to się wie to się Całe wie. życie toczy się na pełnych obrotach Na jednych szkoła, na drugich robota Cały tydzień mija tak, jak jedna sobota Tak się bawi nasza cała podziemna flota